Bajki i baśnie polskie. Bronisław Mróz-Długoszewski o mądrym kmieciu i jego zbyt gadatliwej żonie. Ile niepotrzebnego kłopotu przyczynia mężowi zbyt gadatliwa żona, najlepiej wiedział pańszczyźniany chłop, Wawrzą. Mądry i roztropny, często przypominał jej łagodnie, iż jest to cnota nad cnotami, trzymać język za zębami. Lecz ona, nie zważając na prośby i upomnienia męża, wynosiła językiem z chałupy wszystko, co się w niej działo. Doważona jako do mądrego i doświadczonego człowieka często przychodzili sąsiedzi z prośbą o poradę czy pouczenie, jak mają postąpić w takim czy innym przypadku. Gwarzyli przy tym o różnych sprawach, a nierzadko i o tym, o czym im jako poddanym nie wolno było nawet myśleć, czyli o upragnionej wolności. Oczywiście, że o takowych chłopskich pogwarkach, ani dziedzic, ani nikt z dworskich ludzi nie powinien był wiedzieć. A tymczasem Wawrzonowa, co tylko usłyszała, zaraz w wielkiej tajemnicy rozpaplała sąsiadką. Ona zaś dotąd pytlowały językami, póki wszystkie te wiadomości nie doszły do uszu karbowego ekonoma, a wreszcie dziedzica. No a wtedy, co tu gadać, brał Wawrzon na klepisku dworskiej stodoły 25 albo i więcej bizunów jako upomnienie i przestrogę, że nie wolno ci, chamie, poprawiać zamysłów Boga, który cię stworzył po to, byś się trudził i harował na swego pana. Radzili dobrzy sąsiedzi Wawrzonowi, by czymś twardszym niż słowo doprowadził żonę do opamiętania, ale on ją zbyt kochał, aby postąpić według ich rady. Twierdził, że czego dobrym słowem nie dokażesz z człowiekiem, tego biciem nie wymożesz na nim. I dalej cierpliwie znosił ten krzyż pański. W zwykłych, codziennych wypadkach chronił się od skutków jej gadatliwości przezornym milczeniem, nie wtajemniczając jej w swoje zamysły i poczynania. Ale pewnego dnia zdarzyło mu się coś, co częściej się zdarza w baśniach niż w rzeczywistości. Oto znalazł skarb. Mógł on odmienić jego złą dolę, lecz trzeba było go wykorzystać umiejętnie i ostrożnie, a przede wszystkim utrzymać w tajemnicy przed dziedzicem, bo ten na pewno odebrałby skarb Wawrzonowi. Najgorsze było to, że owego skarbu nie mógł sam przydźwigać do domu. Był za ciężki. Kogo więc prosić o pomoc? Obcemu trudno zawierzyć w takiej delikatnej sprawie. Wtajemniczyć żonę wygada się, ale... – Czegoż rozum w głowie człowieka? – pomyślał Wawrzon, pomyślał i wymyślił sposób. Opowiedział żonie, jako to orząd Pański łan poczuł, iż lemierz sochy zawadził o coś twardszego niż korzeń i bardzo ciężkiego. – Patrzę – mówił. – Co by to było i o czym nie wierzę? W ziemi tkwi spory, żelazny kociołek, a tak ciężki, że go dźwignąć nie mogę. Pewno pełen dukatów. Przerwywa mu niecierpliwie żona, dygocąc ze wzruszenia i radości. Gdzie go masz? Mówiłem ci, że jest zbyt ciężki. Bym go mógł sam przynieść do domu. Rzeczy wawrzą. No to czemu dostarczysz po próżnicy? Przyniesiemy go razem. Bierzmy po niego natychmiast. A prędko. Nie, lepiej poniechajmy go. Mówi niby niezdecydowanie Wawrzą. Wygadasz się, że na pońskim polu znalazł kocio z dukatami, a wtedy miast korzyści napytam się niepotrzebnej biedy. Ja bym miała wygadać? Zaperzyła się Wawrzonowa. Żeby mnie katowali, żeby mnie ogniem przypiekali i odzierali ze skóry. Prędzej umrę, niż komukolwiek rzeknę choćby słóweczko o naszym skarbie. Zaraz ci tu przysięgnę przed świętym obrazem. Uklękła na podłodze i wzniósłszy ręce do góry, Wzywa ziemię i niebo na świadków, że nie zdradzi powierzonej sobie tajemnicy. – No dobrze – ucieszył się Wawrzon. – Kiedyś tak przysięgła, jutro wieczorem pójdziemy po skarpę. Następnego dnia, była to niedziela, poszedł Wawrzon o świcie do miasta i nakupił tam pełen wór obażanków, pierników i kiobaz oraz żywego zająca i szczupaka. Potem aż do zmroku błąkał się po okolicy sowymi zakupami i wyczyniał z nim jakieś niemądre dziwactwa. Po zmroku, wróciwszy do domu z pustym workiem, mówi żonie – chodź, idziemy po skarb. Idą cichaczem przez pola i łąki, podchodzą do jakiegoś krzaka i słyszą, że coś się w nim głośno szamocze. Co tam się tak porusza? – dziwi się wawrzonowa. – Co ma się tam poruszać, jeśli nie jakieś zwierzę? Obojętnio, oczekiwał i wawrzą. Nasz dziedzic zwykle stawia tu sidła na zające, pewnie już jakiś szarak zaplątał się w nie. Pójdę zobaczyć, bo strasznie ciekawa, mówi wawrzą i już jest przy krzaku. Za chwileczkę, aż zachwystując się ze zdumienia, szepcze mężowi. Dla Boga czarczy ma jaki, jakie, w sidła rzuca się i podryguje szczupak. Ale jaki? Dłuższy niż moja ręka. Nie, to nic dziwnego, tłumaczy jej mąż. Wiadomo, że zgłodniałe szczupaki często i trzy mile wędrują lądem, szukając pożywienia. Kręci głową Wawrzonowa i dziwuje się, skąd to jej mąż tak o wszystkim wie. I cichutko idzie za nim. Kiedy przechodzili przez rzeczkę, mówi jej Wawrzona. Patrz, oto tam nasz pan zostawił wieńcież na ryby. Ciekawe, czy już coś jest z nim odbiegła ciekawska baba do więcierza i wraz wrzasnęła trwożnie. Urety, chodź tu i zobacz, co za dziwo. Wieńcierzu zamiast ryby żywe zająć się pluszcze. Cicho, nie krzycz, ostrzega ją mąż. To czary. Czy nie wie, że nasz dziedzic z diabłem się kuma? Nie takie sztuki, jak ta potrafi robić, jeśli zechce. Już zbliżali się do łanu, gdzie leżał skarb, gdy Wawrzonowa nastąpiła na coś. Pochyla się, aby zobaczyć, co to i niemało zdziwiona podnosi jeden obwarzanek, Potem drugi, trzeci, dziesiąty, a gdy po kilkunastu krokach zaczęła znajdować porozrzucane na ziemi pierniki, to już tylko rozkłada ręce. Dziwując się, skąd się to tu wzięło, tyle pierników i obważanków. Wiadomo skąd, tłumaczy jej ważon. jak wracałem z miasta, widziałem na niebie chmury obwarzankowe i piernikowe. Szły naprzeciw siebie. Widocznie starły się w tym miejscu i uroniły tyle pierników i obażanków. – Co za cuda, co za dziwy. Do końca życia nie zapomnę tej nocy. – zapewnia wzruszona Wawrzonowa. Odkopawszy szczęśliwie kociołek z dukatami, wracają do domu. Wawrzon, okrążając pański las, tak manewruje, aby żona natknęła się na płotek, który przed południem kunsztownie zmajstrował. I wcale się nie zdziwił, kiedy Wawrzonowa, zawadziwszy o ten płot, oni miała na chwilę, a potem krzyknęła. – Wawrzon, Wawrzon, przecież to płot z prawdziwych kiełbas. – Kto by to mógł, taki płot postawić? – O któżby, jak nie nasz dziedzic? – odrzekł jej Wawrzon. – O, przemyślny to człowiek. Na czas postu ogrodził las kiełbasą, po to, żeby mu chłopi drzewa nie kradli. Idąc do wsi, musieli przechodzić obok starej, rosochatej, usychającej wieżby. Skrzypią i trzeszczą jej wpół martwe konary pod naporem wiatru i głucho łopocze przyczepiony do jej pniaka wał płótna. To też sprawka wawrzona. Lecz wawrzona nie wie o tym i zdjęta zabobonną trwogą pyta. Co też tam poszło tak na no, onej wieżbie? Może to duch tego chłopa, co się kiedyś na niej obwiesił? Milcz. – szepnął Wawrzon, – bo nuż już dziedzic usłyszy. – Zaś mnie usłyszał, przecież nie ma go w pobliżu. No – Właśnie, że jest. Blisko. Co poniedziałek na tej przeklętej wierzbie odprawia na radę z diabłem, któremu duszę zaprzedał. Radzi się czarta, jak najlepiej ludzi cyganić. Aż jęknęła Wawrzonowa ze zgrozy i strachu i jakiś czas nic nie mówiła. Dopiero, kiedy już przy dworskich opłotkach poczuła silny zapach pieczonej kiełbasy, którą Wawrzon umyślnie tam podrzucił, zapytała go. — Czujesz, jaki smakowity zapach skądś zalatuje? — Jakbym nie czuł, odpowiadaj. — To jak smarzy smaży prosie, które ukradł dziedzicowi, gdy ten poszedł na naradę z diabłem. Kiedy przyszli na swoje podwórze, Wawrzon kazał żonie stać przed wrotami i uważać, czy ich kto nie podgląda lub nie podsłuchuje. Sam zaś poszedł zakopać kociołek z dukatami niby to w stodole. W rzeczywistości zakopał go gdzie indziej. Po tym pełnym wrażeń wieczorze udali się na spoczynek. Przez kilka dni Wawrzonowa uczciwie dotrzymywała danej mężowi przysięgi. Lecz wkrótce nie wytrzymała i podzieliła się z najbardziej miłymi jej kumoszkami wieścią o szczęściu, jakie ich spotkało. Wziąwszy od nich najuroczyszczą przysięgę, że nie zawiodą jej zaufania, naopowiadała im o znalezieniu nie kociołka, lecz wielgachnego kotła z dukatami i takimi diamentami, iż niektóre przewyższają wielkością kurze jajo. Kumoszki przysięgły, że choćby się miały zapaść pod ziemię, nie zdradzą powierzonej im tajemnicy. Ale wiadomo, iż żadna przysięga nie powstrzyma gadatliwej niewiasty od nieopatrznych słów. Przecież to za parę dni o wawrzonowym skarbie wiedział już karbonowy ekonom, a co za tym idzie także i dziedzic. Wezwał on do siebie wawrzona razem z żoną. Cóż to nic poniósł, znalazłeś kocioł z dukatami i klejnotami na moim gruncie i śmiałeś przywłaszczyć go sobie? Nie wiesz, chamie, czym to pachnie? Pyta groźnie, podsuwając mu pod nos tęgi boćkowski bizon. – Jakże bym nie wiedział, wielmożny panie! – pokornie odpowiedział Wawrzon. – To ci jeszcze pod dziś dzień opłakuje stara Maciejka syna, którego łońskiego roku kazał pan zaćwiczyć za to, iż nie oddał do dworu znalezionej podczas orki skorupy z kilku miedziakami. – Jakże bym wtedy śmiał przywłaszczyć sobie kocioł z dukatami i klejnotami, jeśli bym znalazł takowe. Lecz skoro go nie znalazłem, to nie mogłem oddać. – Łżesz! wrzasnął dziedzic. – Zaraz ci to udowodnię. Wołajcie karbowego i ekonoma. – nakazuje służbie. Kiedy karbonowy i ekonom stanęli przed jego obliczem, pyta ich. – Skąd wiecie o skarbie znalezionym przez tego złoczyńcę? – wskazuje na Wawrzona. – A, to ci wiemy wielmożny panie nie od kogo innego, tylko od samej Wawrzonowej. Dowiedziały się o nim nasze żony, a od nich i my. No i cóż ty na to? krzyczy dziedzic naważona. Któż lepiej od twojej żony będzie świadczyć przeciw tobie? Jaśnie wielmożny panie, rzeczy smutnie ważon. Mojej żonie często się zdarza, iż jak pomylona prawi różne niebywałe rzeczy. Widocznie znów co się głupio omroczyło, skoro mówiła komuś o jakimś skarbie. bo... – Co? Ja pomylona? Mnie omroczyło? Ja głupia? Zapieniła się Wawrzonowa i dalej że na męża. – Ty kłamco, ty uczyj duszo, Dziedzicowi łżesz, a mnie szkalujesz. Czy nie znalazłeś skarbu, czyśmy go nie dźwigali razem do chałupy? – Kobietało pamiętaj się. – Powiedz, kiedy to się działo, o czym ty pleciesz? – zdumiewa się Wawrzon. – Kiedy, kiedy? Zaraz ci powiem, nieco no to, ja zgoczy Wawrzonowa. Było to tej nocy, kiedy w sidłach na zające znaleźliśmy szczupaka, a w jęcierzu zająca, kiedy zbieraliłam te oparzanki i pierniki, co je uroniły chmury, a potem natknęliśmy się na kiełbasiany płot, którym z ogrodził las. Ha, czy już przypominasz sobie, mądralo, kiedy to było? Widzi mi się, że ona naprawdę oszalała, czy też coś się nawiedziło, mruknął ekonom, słysząc, co Bawa wygaduje. Co mnie nawiedziło? Obruszyła się wawrzonowa na ekonoma i prawi mu wprost w oczy. Wy też musicie pamiętać ten noc, byście sami nie bez grzechu. Czyście nie smażyli wówczas prosiaka skradzionego dziedzicowi? Sięgnął ekonom po Harab, co zwisał mu u pasa, lecz dziedzic powstrzymał go ruchem ręki, a potem łagodnie przemówił do wawrzonowej. Nieszczęsna kobieta. Widać, naprawdę zmąciło ci się w głowie lub czarcie cię nawiedził, skoro nie tylko pleciesz trzy po trzy, lecz rzucasz oszczerstwa na uczciwego ekonoma, który cały tydzień bawił w mieście, załatwiając dla mnie różne sprawy. I dopiero dziś rano wrócił do domu. Jakże tedy mógł przed kilku dniami smażyć nocą jakiegoś tam niby skradzionego mi prosiaka? Idź zatem co najrychlej do proboszcza i proś go, by modlitwą i zaklęciami wyżenął z ciebie czarta, który cię opętał. A już ci, już lecę, mruczyła Niby to ja tak, jak wielmożny pan kumam się z diabłami. Coś rzekła, syknął dziedzic, przyskakując do niej. Prawdę rzekłam, szczerą prawdę, bo sama słyszałam, jak tej nocy, kiedyśmy nieśli z mężem do domu kocioł z dukatami, wielmożny pan na suchej wierzbie. Radził się diabła, jak ludzi zganić, wypaliła wawżonowa. Dziedzic aż po z oburzenia i wściekłości na taką obelgę. Łypiąc groźnie oczami i szczerząc zęby wyharczał. Ekonom, brać się, a nie szczęść batoga, aby wygonić z niej paskudnego czarta. Głęboko nasunął wawrząd baranice na uszy, by nie słyszeć wrzasków żony ćwiczonej przez ekonoma, i wolnym krokiem wrócił do chałupy. Wkrótce Przykuśtykała i wawrzonowa. Stanęła przy kominie i łzawym okiem spogląda na męża. Pójdź siadaj obok mnie na ławie. Pogadamy. Przywołuje ją wawrzon. Nie siądę. Bo mnie strasznie skatował ten z ekonom. Ale mów mi, co chcesz mi powiedzieć. Posłucham stojąco. Tak cię boli język po rozmowie z ekonomem? Współczująco pytają Warzon, uśmiechając się pod wąsem. A ile razy cię prosiłem, byś nie nadwerężała języka po próżnicy? Czepałaś nim czepałaś i o nie przysporzyłaś mi biedy, a dziedzicowi zysku. Czy i nadal mi życzysz, bym nigdy nie wylazł z nędzy? Mój, uj, uj, miły, złodziutyńki, mądry Wawrżonie, jużem przejrzała na oczy i wrócił mi rozum. Buchnęła wielkim płaczem Wawrzonowa, padając mu do nóg. – Bierzaj mi, już nigdy przed nigdy niepotrzebne słowo nie wymknie mi się z ust. – No, to dobrze, wierzę ci, rzekł Wawrzą i ucałował ją, uściskał na znak przebaczenia i zgody. Kiedy wreszcie nadszedł tak upragniony przez chłopów czas, iż mogli zależnie od swej woli wypowiadać służbę dziedzicowi, wawrzon ruszył aż za dziesiątą wieś. I nabywszy tam kawał dobrej ziemi, pracował już tylko dla siebie, a nie na próżniaczych panów. A Wawrzonowa aż do końca życia dotrzymała danego mu, po rozmowie z ekonomem, przyrzeczenia, iż nie będzie myła językiem plew i sieczki. Ba, nawet o dziwo, jeśli usłyszała, że sąsiadki niepotrzebnie mi trężą czas i gęby na zbędnym gadaniu surowo karciła je za to co zjednało jej sławę statecznej i mądrej niewiasty. Koniec.